Słuchajcie, jak się macie w tym ferworze tej walki przedświątecznej, że wszyscy jakoś tam sobie radzimy. Ja wczoraj razem z Tymkiem słuchajcie, spędziliśmy cały, całe, praktycznie popołudnie, praktycznie połowę dnia spędziliśmy w takiej wirtualnej rzeczywistości. Wiecie, gogle, VR na głowie, nurkowaliśmy z rekinami, yy, były jakieś strzelaniny i w ogóle było, wiecie, super piękne widoki i, i obracasz się wszędzie i jesteś, jesteś tam, gdzie, gdzie chciałbyś kiedyś być. I to jest fajne, tylko że fizycznie dalej jestem w tym samym pokoju, dalej deptam po tym Lego, nie? które Tymek gdzieś tam rozrzucił i to boli. Ale pomyślałem sobie, kiedy miałem te gogle na głowie, kiedy byłem w tej wirtualnej rzeczywistości, że my przed, wiecie, przed świętami to tak jakbyśmy troszeczkę wchodzili w taką wirtualną rzeczywistość. Bo kiedy zbliżają się święta, kiedy zbliża się ten cudowny, magiczny czas, to w większości z nas, wiecie, potrafimy odłożyć wszystko, co nas otacza. Naszą pracę, wszystkie nasze zajęcia. Potrafimy to wszystko gdzieś tam skumulować z boku i skupiamy się głównie przy tym, aby spędzić czas z rodziną, aby trochę odpocząć, aby pokolędować, coś dobrego zjeść. Zgadza się? My jako chrześcijanie, my jako ludzie wiary... To nie jest tak, że Jezus urodził się 25 grudnia. Wow, i co roku musimy 25 grudnia, to jest ten szczególny czas dla nas. Ja wierzę w to, że dla nas Chrystus narodził się i rodzi się każdego dnia. Amen? I to całkowicie zmienia perspektywę, bo wtedy nie czekasz na ten 25 grudnia, nie czekasz na ten czas świąt, ale całe swoje życie, całe swój, swoje jestestwo tak naprawdę żyjesz w rzeczywistości bycia z Nim, narodzonego Jezusa. I to jest niesamowite. Jesteśmy w przeddzień pamiątki Wigilii Bożego Narodzenia. Wiem, że dla większości z was, bo to także i dla mnie, to jest taki czas pędu. Jest to czas, kiedy przygotowujemy różne smaczne potrawy, kiedy przemieszczamy się z miejsca A do miejsca B, robimy zakupy. Kto zrobił już zakupy świąteczne? No to Paweł, <śmiech> będziesz musiał zrobić. Ale generalnie wprzątamy dom i czasami tak bardzo skupiamy się na tych wszystkich rzeczach, które są w koło tej całej pamiątki, że wiecie, brakuje nam czasami tego czasu, aby skupić się tak naprawdę na Nim. Na tym, który jest najważniejszy podczas tych świąt. Na Jezusie, który zszedł z nieba na ziemię, aby być wśród nas. Niesamowite. Dlatego dzisiaj jest dobry dzień. Ja kiedy zobaczyłem, że 20 grudnia wypada w niedzielę, to pomyślałem sobie, że to jest niesamowity dzień do tego właśnie, żeby troszeczkę zwolnić żeby troszeczkę z tego, wiecie, ferworu tygodnia wyjść i jeszcze przed tymi świętami móc być tutaj z wami. W ogóle, że możemy razem tutaj być i, i myślę, że to jest fajne, że to jest dobre. Amen. Chciałbym, żebyśmy skupili się na Ewangelii Mateusza na pierwszym rozdziale, wersety 18-25. Dlaczego akurat ten fragment? Ewangelia Mateusza 1:18:25, 25 Ponieważ to, czego dziś bardzo potrzebujemy, ty i ja... To potrzebujemy wsłuchać się w Boży głos. Amen? Potrzebujemy bezgranicznie zaufać temu, który do nas przychodzi. Ponieważ ten fragment bardzo mocno uzmysławia mi i to jest bardzo ważne, że to wcale nie jest tak, że to my ciągle szukamy Pana Boga, że to my łapiemy Go za nogi, jak to mówią, co po niektórzy, że to my musimy coś zrobić, żeby znaleźć tego Pana Boga, że to nie jest tak, że my czasami sobie myślimy o, Pan Bóg nie chce nam się dać znaleźć. Nie umiem, nie potrafię, modlę się, robię tyle rzeczy, a nadal nie mogę Go odnaleźć. Ale tak naprawdę to Jezus, który zszedł na ziemię, ciągle i ciągle szuka nas. Wiecie dlaczego? Bo to my jesteśmy zagubieni. To nie Jezus się zagubił. To myśmy się zagubili. I to On ciągle i ciągle szuka nas. My się kręcimy w kółko, i albo z Niego wyjdziemy z tego koła i damy się odnaleźć, damy się sobą zaopiekować Panu Bogu, albo ciągle będziemy krążyć po, schematy, po schemacie, który prowadzi do niczego wartościowego. Historia narodzenia Jezusa. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego.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 Sensacja. My lubimy sensacje. My lubimy, jak się coś dzieje. A jeszcze jak dzieje się u kogoś innego, to w ogóle lubimy takie sensacje. W zeszłym tygodniu, w sobotę, słuchajcie, miałem takie wydarzenie. Godzina 8.30 rano. Śpię, sobota. Odpoczywam po całym tygodniu, po ferworze walki. 8.30, sąsiadka z dołu pisze mi na Messengerze wiadomość. Marcin, czy to twój samochód stoi na chodniku? Myślę sobie, no... Stawiałem go przy chodniku, to pewnie stoi na chodniku, ale wyjrzałem przez okno, patrzę, a moje auto, wiecie, stoi na chodniku, przesunięte, ale nie w tym miejscu, w którym ja je zostawiałem. Okazało się, że ktoś w nocy o 1.20 uderzył w ten samochód, dojechał z miejsca zdarzenia, zostawił tam rejestrację pod okiem trzech kamer, koniec końców i tak tego człowieka znajdą i tak go znaleźli. Ale wiecie, to co... To, co mi się rzuciło w tej całej historii tak bardzo mocno w oczy, to to, że kiedy potem w ciągu dnia tak sobie jakoś funkcjonowałem, to dostawałem mnóstwo wiadomości od moich znajomych, ponieważ pojawił się artykuł gdzieś na jakimś portalu internetowym naszym kamiennogórskim i dostawałem pełno wiadomości. Marcin, to twoje auto? A kto to był? Marcin, a kto to zrobił? Marcin, a wiesz, kto to był? Wiecie, ja tak odpisywałem i każdemu odpisałem w ten sam sposób. Nie wiem i tak naprawdę to mnie nie obchodzi. Ponieważ auto jest ubezpieczone, policja się tym zajmie i nic mi do tego. Ale ludzie lubią takie rzeczy, lubimy takie rzeczy, lubimy takie, wiecie, takie sensacyjki. I kiedy patrzę na początek tego fragmentu, to już na samym początku czytamy o czymś, co w naszym kontekście jest nie do ogarnięcia. Czytamy, że Maria z Józefem byli małżeństwem. To jest jeszcze jak najbardziej normalne i nie ma w tym nic sensacyjnego. Natomiast kiedy popatrzymy kawałek dalej, okazuje się, że Maria jest w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Wow. Duch Święty w naszym życiu działa w sposób sensacyjny, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Sławek mi to przypomniał, bo kilka lat temu kiedyś mówiłem też, też podczas kazania chyba świątecznego o tym. No wyobraźcie sobie sytuację. Ja sobie nie wyobrażam, że przychodzi do mnie Ania i mówi, słuchaj Marcin, jestem w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Ile razy Ile razy zastanawiałeś się, czy komuś ze swoich bliskich powiedzieć o tym, co Bóg do ciebie powiedział, bo wydawało ci się to tak, tak bardzo wielkie i tak bardzo nieosiągalne, że gdybyś mu powiedział, to byś się wyśmiał. Ale Bóg działa w sposób sensacyjny i kontrowersyjny. Jak wielu z nas jest sensacją? Powiedzcie. Powróciliśmy do życia z dalekiej podróży. Nie, wielu z nas ma piękne historie o tym, jak wiecie, wychodziliśmy z głębokich dołów, gdzie ludzie na ulicy, kiedy nas widzieli, wytykali palcami i mówili, z nich już nic nie będzie. My się do niczego nie nadają. A kiedy spotkałeś Ducha Świętego, kiedy spotkałeś Boga i On zmienił wszystko i wyszedłeś na ulicę po raz kolejny, to dla ludzi byłeś istną sensacją. Jak wielu moich kumpli się zastanawiało i mówiło, ma tu się odbiło. Sensacja. Jak wielu z nas jest sensacją? Jak wiele razy w swoim życiu myślałeś, że jesteś tak bardzo beznadziejnej sytuacji, że nie ma wyjścia, że nic ci nie pomoże, że jesteś tak chory, że lekarze już powiedzieli, nie da rady. A mimo to jesteś dzisiaj tutaj. Dlaczego? Bo Duch Święty działa w sposób sensacyjny. Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie tak samo jak przyszedł do Maryi i mówi, zaufaj mi. Możesz powiedzieć, tylko tyle? Ale tak naprawdę to jest aż tyle. Maria wiedziała zapewne o tym, że naraża się na istną sensację, co ludzie powiedzą, co powie mój mąż i takie moje ulubione. No jak to dalej będzie? To są pytania, na które często szukamy odpowiedzi w naszym życiu. Zwłaszcza w tym czasie teraz, w tym dziwnym czasie pandemicznym. Wielu ludzi traci dzisiaj pracę, wielu ludzi, wiecie, jest w krytycznej sytuacji życiowej. Wielu ludzi dzisiaj choruje i wielu ludzi dzisiaj musi zadać sobie to pytanie, jak to dalej będzie? Co dalej ze mną będzie? Jak to się wszystko poukłada? To są pytania, na które szukamy odpowiedzi w naszym życiu. Ale gdy ufasz bezgranicznie Bogu, zawsze narażasz się na sensację. Dlaczego? ponieważ Bóg działa w naszym życiu w niesamowity sposób, a cuda, które On robi, one są sensacją. Dlaczego? Ponieważ cuda to Boży przejaw miłości do człowieka. Kontrowersyjnej miłości, która jest sensacyjna. Jak wiele razy myśleliśmy o tym, że Bóg już nas nie kocha, że Bóg na pewno już na 100% nie kocha mnie, bo ja zrobiłem coś tak strasznego, że nie jest w stanie ogarnąć mnie swoją miłością. Tak wiele razy znajdujemy się w takiej sytuacji, że wydaje nam się, że tak bardzo zawiodłem Pana Boga, że już nic nie jest w stanie go w moją stronę skierować. Każdy z nas ma takie sytuacje, w których czuje się bezradny i myśli sobie, pff, to koniec. Ale to, co jest najwspanialszą wiadomością, to to, że pomimo wszystko Jezus, Bóg zawsze Cię kocha. On zawsze ma otwarte ramiona w Twoją stronę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, Bóg Cię kocha. Dlaczego? Bo kiedy otworzymy Ewangelię Jana i przeczytamy 3,16, to będziemy wiedzieć, że Bóg tak bardzo ukochał świat. Tak bardzo ukochał świat. Kogo? Każdego z nas. Grzesznego, z problemami, z naszymi jakimiś dziwnymi urojeniami. Bóg nas pokochał. Ukochał świat, że dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wow! Co mi to mówi? Mi mówi to mniej więcej tyle: Bóg jest ze mną i mnie kocha. Bez względu na to, co ja o tym myślę. On działa. On jest. Dylematy. Kochani, dylematy to nasze poszukiwanie odpowiedzi na Boży Głos. Zgadzacie się? W tym fragmencie nie czytamy nic o dylematach Maryi, choć możemy się ich domyślać, natomiast widzimy dylematy Józefa. On już miał plan a ponieważ czytamy, że był człowiekiem prawym takim, który nie chciał skrzywdzić nikogo po drodze myślał o rozwodzie ale w tym wszystkim on chciał dobra swojej żony wow czy Józef miał prawo czuć się zraniony? czy Józef miał prawo poczuć się osamotniony? Józef miał prawo yy, pomyśleć, że do niczego się nie nadaje że został oszukany pozostawiony samemu sobie miał takie prawo? Jak wiele razy my w naszym życiu czujemy się w ten sam sposób, w jaki czuje się Józef. Gdzie coś poszło nie tak, ktoś nas zranił, być może w naszej pracy, być może w szkole, gdziekolwiek. Czujemy się w taki sam sposób, w jaki czuł się Józef i mamy dylematy. Ja wam powiem, otworzę się przed wami, ja wam powiem, jakimi czasami towarzyszą myśli w takich okolicznościach. Kiedy spotyka mnie coś, czego bym nie chciał, od innych ludzi dajmy na to, moją naturalną, Naturalną reakcją jest odwet. Moją naturalną reakcją jest złość. Wiecie, ja wtedy nie poszukuję rozwiązania sytuacji, ale poszukuję tego, w jak najlepszy sposób odbić piłeczkę. Jak zagrać komuś na nosie. To, czego uczy nas Józef, to tego, że wraz z pokorą przychodzi pokój. Coś poszło nie tak. Ktoś, wiecie, przez przypadek, przypadek albo nie przypadek, ale ktoś zrobił mi coś złego. Spokojnie, nie szukam zemsty. Szukam raczej pokojowego roz rozwiązania. Wiecie dlaczego przychodzą dylematy? Dylematy przychodzą dlatego, że one rodzą się z naszej wewnętrznej bojaźni. Dylematy mogą nas, wiecie, wyprowadzić do głębokiej relacji z Bogiem, do bardzo głębokiej relacji z Bogiem, kiedy będziemy w odpowiedni sposób reagować na to, co nas spotyka. Pójdziemy w stronę Boga, pójdziemy za Nim, za Jego głosem. Ale dylematy też mogą wyprowadzić nas, wiecie, w ogóle całkowicie na manowce. Ponieważ zawsze możemy iść za swoim rozumem, i za tym, co ludzkie. Nie pytać Boga o to, jakie On ma zdanie w tym. Dlatego ważne jest, abyśmy ciągle i ciągle badali nasze, nasze serca. Dobrze. Pomimo sensacji i dylematów, najważniejsza w tej całej historii jest odpowiedź Józefa na Boży głos. Amen? Boży głos, który daje Mu zapewnienie o niewinności Maryi. Boży głos, który ma dla Niego powołanie. Józef dostaje powołanie od Boga do tego, aby zaopiekować się Jezusem. Aby zaopiekować, zaopiekować się Zbawicielem Świata. Wow! Józef dostaje powołanie do tego, aby być z Jezusem. Cudowne powołanie. Powiem Wam szczerze, że gdybym był Józefem, to nie wiem, jakbym się zachował. Mógłbym gdzieś ładnie zadeklarować i powiedzieć, że jak gdybym się obudził ze snu, to zrobiłbym to samo jak on. Tak samo jak on bym zrobił. Ale nie wiem, jakbym się zachował. Wiem, co chciałbym zrobić, ale nie wiem, co bym zrobił. Czasami coś deklarujemy przed Bogiem i ludźmi. I mówimy na 100%. Na 100% zrobię to i to. Na 100% wstanę w niedzielę, ubiorę się i pójdę do kościoła. A potem przychodzi niedziela i sobie myślisz, a może jednak zostanę w domu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ deklaracja nigdy nie jest odpowiedzią. Prawdziwą odpowiedzią zawsze jest konkretne działanie. Wstanę w niedzielę, ubiorę się i pójdę. Wiecie, Józef mógł zrobić tak. On mógł wstać rano i powiedzieć, ale miałem dziwny sen. Przyszedł Danią i mówił mi takie i takie rzeczy. Czy sam czasami tak mam? Wiem, że w nocy coś przyszło... Wiem, że miałem jakiś sen, który wydaje mi się być od Boga, ale pierwsze, co robię, to przecieram oczy i mówię, ale miałem dziwny sen. Ponieważ mój mózg nie ogarnia pewnych rzeczy. I to jest moja pierwsza myśl, ale miałem dziwny sen. Ale pierwszą myślą, którą Józef ma po przebudzeniu, to jest to, że on wstaje rano i pierwszą jego myślą jest to, aby rozpocząć podróż za powołaniem. Rozpocząć podróż za powołaniem. Co jest moją pierwszą myślą, gdy Bóg do mnie mówi? Co jest Twoją pierwszą myślą, gdy Bóg do Ciebie mówi? Są tu tacy herosi, którzy, kiedy Bóg do Ciebie coś powie, to mówisz, tak, Panie, idę. Są tutaj tacy herosi, którzy zawsze na Boży głos odpowiadają, tak, już biegnę, Panie, już. Najczęściej, kiedy Bóg do nas mówi, to pierwsze, co się rodzi, pierwszą myśl, którą mamy w naszej głowie, to są dylematy. Co zrobić? Jak to będzie? Czy podołam? Dlaczego ja? Wiele razy, kiedy czytamy na kartach Biblii, kiedy, wiecie, przychodzą do Bożych mężów, przychodzi Bóg i coś do nich mówi, wiele razy mówią, panie, dlaczego ja? To skoro oni tak mają, to tym bardziej my tak mamy, że rodzą się w nas dylematy i to jest jak najbardziej, jak najbardziej poprawne, prawda? Ale twoją odpowiedzialnością powinno być zawsze w takich sytuacjach zaufanie Panu. Ufaj Bogu. Psalm 112, 6-7. Sprawiedliwy pozostanie w pamięci na zawsze. Nie przestraszy się on złej wieści. Słuchajcie, żyjemy teraz w takim kontekście, że non-stop, bombardowani jesteśmy złymi wieściami. Ale tu jest napisane, że on nie przestraszy się złej wieści. Jego serce jest mocne. I co? I ufa Panu. I ufa Panu. Wow. Kiedy zaufasz Panu Bogu, kiedy ufasz Panu Bogu, to dostajesz największy prezent, jaki jest możliwy najwspanialszą nagrodę. Rzadko myślimy w tym kontekście, ponieważ rzadko myślimy w ten sposób, ponieważ dla nas prezent to jest prezent, dla nas prezent to jest coś fizycznego, dla nas prezent to jest, kiedy ja dostanę PlayStation piątkę PlayStation na podchoinkę. Nie nagrywa się, że ona nie słysza. My chcemy coś fizycznego, my chcemy coś, coś poczuć, ale kiedy, kiedy mówimy o tej duchowej rzeczywistości, kiedy mówimy o tej rzeczywistości z Panem Bogiem, to największym naszym prezentem jest Jego wspaniałe imię Emanuel. Bóg z nami. To jest niesamowity prezent, bo Bóg, który jest ciągle obok nas, który nas kocha, który nas ratuje, który poszukuje naszych serc. Pomimo okoliczności, pomimo sensacji, pomimo dylematów, Naszych odpowiedzi, bo nie zawsze odpowiadamy tak, Panie, czasami odpowiadamy nie, idę swoją drogą. I pomimo to Bóg zawsze, ale to zawsze z nami jest. Pierwsze najważniejsze powołanie Józefa to powołanie do tego, aby być przy Jezusie. Zaopiekować się Nim. Pierwsze najważniejsze powołanie Maryi to być przy Jezusie. Chyba nikt nie jest bliżej swojego dziecka niż Jego matka. Zgadza się? zaopiekowanie się Nim, urodzenie Zbawiciela Świata, urodzenie Tego, który umrze na Krzyżu Golgoty po to, abyśmy my wszyscy mogli żyć. To jest niesamowite, wspaniałe powołanie. Tych dwoje ludzi poświęciło swoją młodość. To byli bardzo młodzi ludzie. Poświęcili swoją młodość. Oni poświęcili swoje kariery być może. Oni się poświęcili na tułaczkę i wytykanie palcami. Aby ten, który był królem, król. Aby ten, który jest Królem Królów, ten, który jest Panem Panów, mógł być pośród nas. Wow. To jest niesamowite. Ale wiecie, to jest też bardzo mocno konfrontujące. Konfrontuje to mnie i myślę, że powinno skonfrontować każdego z nas. Zastanawiam się, ile poświęcam ja, aby inni mogli dać się Mu odnaleźć. Zastanawiam się, ile tak naprawdę w swoim życiu poświęciłem. Żeby inni ludzie mogli poznać Jezusa. Jest czas świąt, jest to czas radości, czas, czas kiedy wielu, wielu ludzi budzi się do pewnych zachowań i do pewnych postaw i to jest bardzo dobre. To jest wspaniałe, że w tym czasie dużo się pomaga. To jest wspaniałe, że w tym czasie się o wielu pamięta. Ale jednak jest takie poświęcenie biblijne, które wymaga od nas każdego dnia poświęcenia czegoś. To moje pytania, to moje dylematy i to ja potrzebuję odpowiedzieć. To nie jest tak, że ja dzisiaj do was mówię i, wiecie, i oczekuję od was odpowiedzi. Tak naprawdę Bóg do nas mówi każdego dnia do nas indywidualnie. On mówi do nas przez Biblię, On mówi do nas przez Słowo, On mówi do nas przez, wiecie, okoliczności, mówi przez proroków, mówi przez nauczycieli. Bóg ciągle i ciągle do nas mówi. Jeśli naprawdę chcemy odszukać Bożego głosu, to jesteśmy w stanie to zrobić. Ale ile jesteśmy w stanie poświęcić, aby to zrobić? Każdy z nas ma takie dylematy, ale życzę wam, aby... Wasza odpowiedź zawsze prowadziła do tej największej nagrody, a największą nagrodą dla nas wszystkich jest Jego obecność w naszym życiu. Nie tylko w naszym życiu tutaj na ziemi. To jest piękne, cudowne, kiedy możemy iść z Jezusem, kiedy możemy przechodzić przez tą cudowną podróż, którą jest życie z Bogiem. Ale nasze życie to jest tylko chwila. Nasze życie to jest tylko ułamek, to jest tylko, wiecie, stryk. Największą nagrodą dla nas jest życie wieczne z Nim. Żyć w wieczności z Jezusem. To jest dla nas największa nagroda. To jest nasz największy prezent. Tak naprawdę prawdziwe święta dopiero nadchodzą. Jezus przyjdzie i zabierze swój kościół i będziemy się cieszyć, mam nadzieję, będziemy się cieszyć obecnością z Nim. To jest największa nagroda. To jest nasz prezent. To jest nasza codzienność. Amen?